So we will start with the second attribute of God. Zaczniemy omawianie drugiego atrybutu Boga. Uh, but it's not second, it's not first, it's not last. It's one, one jest, of them. Tak naprawdę ani pierwszy, ani drugi, ani trzeci, ani ostatni. Jest to jeden z atrybutów Boga. Because just like you have heard, uh, all attributes in God work together harmoniously. Tak jak już słyszeliśmy, wszystkie atrybuty Boga są w nim pełną harmonią. And they all each other. i one wszystkie wzajemnie się uzupełniają. Yet it's a very, very specific or very special attribute of God. Ale chcemy się skupić na tym bardzo szczególnym atrybucie Boga. And it's to attribute of holiness. Atrybucie jego świętości. I, uh, to start with, let's consider the concept of holiness. Więc no, rozpoczniemy od zdefiniowania koncepcji świętości. Uh, for the most part when you say holy or when you hear somebody say holy, you think of uh, something or somebody good, somebody excellent, somebody uh, free of sin. Najczęściej kiedy słyszymy, że ktoś jest święty, to myślimy o sobie która jest dobra, która jest doskonała, która jest wolna od grzechu. Uh, and that is true, but at the same time the original meaning of holy is to be set apart or laid aside. I rzeczywiście jest to częścią prawdy, natomiast w istocie świętości i takie jest znaczenie tego tych oryginalnych słów, które opisują świętość Boga, jest koncepcja oddzielenia odseparowania. I spróbujmy temu właśnie się przyjrzeć. W czym leży świętość Boga w jego byciu innym, oddzielonym, kimś nadrzędnym ponad wszystkim innym. And uh, as Rudolf Otto put it in his big book, Das Heilige, uh, he calls it the Mysterium Tremendum. Jeden z teologów, Rudolf Otto, w takim swoim dziele święty, mówi o pewnej tajemnicy Boga. So let's, uh, let's talk about the holiness of God. A więc skupmy się na świętości Boga. Uh, I would like to give the definition from the very start. Zacznijmy od definicji. I tam biorę tę definicję, jak w wielu z cech, wielu seminarów na cechy Boga, we woli od teologa Wayne Grudem. I tą definicję zapożyczam od teologa Waynea Grudem'a, którym, do którego będziemy się odwoływać niemal omawiając każdy jeden atrybut Boga. So, here's the definition. Oto definicja. God's holiness means that he is separated from sin and devoted to seeking his own honor. Świętość Boga oznacza, iż jest on oddzielony od grzechu i poświęcony poszukiwaniu swojej własnej chwały. Uh, let me repeat once again. Jeszcze raz powtórzmy tę definicję. God's holiness means that he is separated from sin. And devoted to seeking his own honor. Boża Świętość oznacza, że jest on oddzielony od grzechu i poświęcony poszukiwaniu swojej własnej chwały. And this definition you can see both aspects of I ta definicja omawia oba aspekty Świętości. Na on jednej stronie jest separacja od from... Z jednej strony mamy oddzielenie od uh, and in more specific way separation from sin, which is moral excellence. I w szczególności mówimy tutaj od, o oddzieleniu od grzechu, co mówi o jego doskonałości moralnej. So whenever we talk about the holiness of God, we always need to remember that God is at the same time Separated or quite other or different or set apart. A więc mówiąc o świętości Boga, musimy zawsze pamiętać, że ta świętość opisuje Jego bycie innym, bycie oddzielonym. Uh, and on the, other, on the other hand, God is morally excellent, morally superior, morally above everything and everybody else. I z drugiej strony. Jednocześnie mówimy o tej Bożej nadrzędności, o tym, że Bóg jest daleko wyżej niejako postawiony, jest ponad y, jakąkolwiek doskonałością. Jego doskonałość, Jego świętość, Jego sprawiedliwość jest ponad wszystkim. Uh, so I would like to uh, focus on this first aspect of holiness, uh, namely being set apart or being another, being different. Najpierw skupimy się na tej pierwszej części tej definicji, czyli tym, że Bóg jest inny, Bóg jest oddzielony, Bóg jest odseparowany od grzechu. And I, would like, uh, for us to maybe I myślę, że pomocnym jest postawienie czegoś, co jest Przeciwne świętości, zrozumienie tej świętości w odniesieniu do czegoś, co nie jest święte. with fact, or in Przeciwieństwem świętości w moim poszukiwaniu zrozumienia jest koncepcja czegoś, co jest takie pospolite, czegoś, co jest. Bez znaczenia. Czegoś, co jest puste. Yeah, and uh, let's consider uh, the third commandment, that God gave in Exodus um, chapter uh, 20, verse 7. Spójrzmy na przykład na to trzecie przykazanie, które Bóg dał swojemu ludowi w drugiej księdze mojżeszowej w 20 rozdziale, i 7 wierszu mogę Wam pożyczyć. Druga księga mojżeszowa, 20, i wiesz siódmy. It's wierz siódmy, Co wierz ósmy? Czwarte ósmy. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. The Name A okej, okay, czyli dobrze, miało być trzecie przykazanie. Czyli wiersz siódmy. Nie nadużywaj imienia Jahwe, Boga Twojego. Gdyż Jahwe nie zostawi bez kary tego, kto nadużywa Jego imienia. Uh, why do you think God prohibits to, uh, call his name in vain? Jak myślicie, dlaczego Bóg zabrania wzywania Jego imienia? nadaremno I believe that one of the reasons is that if you use the name of God in vain too often too as a matter of fact too um, uh, ordinarily it will not become separate it will become just one of us Myślę, że jednym z powodów jest to, że jeśli zaczynamy tego imienia używać w takim codziennym, powszechnym kontekście zaczynamy mówiąc o jakichś błahych rzeczach, odwoływać się do tego imienia, to to imię straci to, tą wagę i to oddzielenie od tego właśnie czegoś powszedniego, czegoś zwyczajnego. We need to realize that God is quite different. He is above all. He is above all creation. He is above Everything and everybody that is created, because he is not created, he is the Musimy rozumieć tą podstawową prawdę, że Bóg jest większy, jest ponad, jest poza całym stworzeniem, wszystkim, co jest stworzone, gdyż on sam wszystko stworzył, ale on sam nie jest stworzony. On sam jest stwórcą wszystkich rzeczy. And if we're talking about other attributes we need to understand that in all other attributes God has been and is and will always be holy. W odniesieniu do wszystkich innych atributów Boga musimy pamiętać że Bóg zawsze był, jest i będzie święty. He is holy in his wrath as well as he is holy in his love and mercy. On jest święty Zarówno w odniesieniu do swojego gniewu, jak i do miłości i miłosierdzia. On jest święty w swojej sprawiedliwości, jak i święty w swej dobroci. Let's read a couple of, uh, verses. I znowu przeczytajmy kilka wierszy. Exodus 15, Druga Księga Mojżeszowa... Oh, o, tu mam swój czas, Ekes, druga księga majeszowa, rozdział 15 werset 15. 15, 15. Yeah. Kóż jest podobny do ciebie wśród Bogów, panie. Dusz jest jak Ty, wspaniały w świętości, straszliwy w chwale, czyniący cuda. Or uh, Psalm 89, verses 6-8. Psalm 89, 6 8. wiersze od 6 do ósmego. Któż bowiem na niebie może się równać z Jachwę? Kto pośród synów mocarzy jest podobny do Jahwe? Bóg jest straszliwy w zgromadzeniu świętych i budzi grozę wśród wszystkich, którzy są wokół Niego. Jachwe Boże zastępów, któż jest jak Ty, jachwe mocny? Twoja wierność bowiem Cię otacza. A... Zwróćmy uwagę na kilka innych atrybutów, które pojawiają się w tych wierszach. God is Almighty. Bóg jest wszechmogący. God is faithful. Bóg jest wierny. I jednocześnie te wszystkie atrybuty są odzwierciedleniem jego świętości And he is above all. On jest ponad wszystkim. Jest dużo tego typu wierszy, nie będziemy je czytać ze względu na czas. Ale Nowy Testament, Stary Testament jest pełen y, wierszy, które podkreślają i wywyższają Bożą świętość. For example, first Samuel two, two. Y, na przykład jeszcze pierwsza księga Samuela 2.2. <kuh> Nikt nie jest tak święty jak Jahwe. Nie ma bowiem nikogo oprócz Ciebie i nikt nie jest taką skałą jak nasz Bóg. God is so separated or God is so set apart from His creation that He says that no one could see God and remain alive. Bóg jest tak bardzo. Odmienny i oddzielony od swojego stworzenia, że Pismo mówi, że nikt nie jest w stanie zobaczyć go i pozostać przy życiu. Let's read Exodus chapter 33. Przeczytajmy wiersz z drugiej księgi mojżeszowej z 34 roku, z 34 rozdziału, rozdziału. Uh, verses 18 through 23. od 18 wiersza. 33. 33, 18, 23. Druga Księga Mojżeszowa, 33 rozdział od 14 wiersza. 18, prawda? Wiersza 18 wiersza do 23. Od 18 wiersza czytam. Mojżesz powiedział też: Ukaż mi, proszę, Twoją chwałę. A on odpowiedział: Sprawię, że cała moja dobroć przejdzie przed Twoją twarzą i wypowiem imię Jahwe przed Tobą. Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję i zlituję się, nad kim się zlituję. I dodał, nie będziesz mógł widzieć mego oblicza, bo nie może człowiek ujrzeć mnie i pozostać przy życiu. Jahwe mówił dalej, oto jest miejsce przy mnie, staniesz na skalę. A gdy będzie przechodzić moja chwała przed Tobą, postawię Cię w rozpadlinie skalnej i zakryję Cię swoją dłonią, aż przejdę. Potem odejmę dłoń i ujrzysz mnie od tyłu, ale moje oblicze nie będzie widziane. Again, God his various attributes here. Ponownie, Bóg tutaj mówi o różnych swoich atrybutach i objawia te atrybuty. For example, goodness. Na przykład, dobroć. Uh, compassion. Miłosierdzie. Graciousness. Współczucie. But at the same time, he is holy in all of this. Ale w tym samym czasie to wszystko, to wszystko mówi o jego świętości. He is set apart and Moses, in order for Moses to stay alive, will not see all of God's glory. Jeśli Mojżesz chce pozostać przy życiu, nie może widzieć całej pełni jego chwały, gdyż jest ona tak odmienna od wszystkiego, co stworzono. Why? Because the holiness of God does not suppose, uh, any contact with sinful or defiled vulgar men. I jednym z powodów jest to, że Boża Świętość nie może mieć kontaktu z tym, co grzeszne czy nawet pospolite. Uh, OK, but all of us are sinful, vulgar men living in the sinful, fallen world. Ale przecież my wszyscy jesteśmy grzesznikami żyjącymi w upadłym, grzesznym świecie. How can we sinners relate or respond or react to God's call? <coughs> w jaki sposób my, grzesznicy, możemy mieć relacje i w jaki sposób możemy odnosić się do Świętego Boga. Spójrzmy na cztery historie wzięte ze Słowa Bożego, w którym zobaczymy reakcje grzesznych ludzi na spotkanie ze Świętym Bogiem. I spojrzymy na dwie właściwe reakcje ludzi i dwie niewłaściwe reakcje. will Nie będę wam mówił, które są właściwe, czy które są niewłaściwe. Po prostu czytając, sami zobaczycie. Well, let me tell you though that uh, these stories. In, uh, um, are given by the theologian who passed away about a year ago, R.C. Sproul. And uh, this book that he wrote, The Holiness of God, was one of the very first books who re which really struck me to, in understanding of The Holiness of God. R.C. Sproul, który niedawno odszedł do Pana, <coughs> e, mówi o tych aspektach świętości Boga i jego książka, w której o tym mówi, jest książką, która bardzo na mnie wpłynęła i na moje zrozumienie świętości Boga. I te właśnie historie były przytoczone w tej książce i powiem Wam, że gdy je przeczytałem, to niezwykle mnie poruszyło. Byłem tym wstrząśnięty. Pierwsza z tych historii zapisana jest w księdze Izajasza, uh, chapter six, rozdział szósty, verses one through eight. wiersz od pierwszego do ósmego. W roku, w którym umarł król Uzjasz, widziałem Jachwę, siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad nim, a każdy z nich miał po sześć skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma przykrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego Święty, święty, święty, jachwę zastępów. Cała ziemia jest pełna jego chwały. I filary drzwi, Poruszyły się od głosu wołającego, a dom napełnił się dymem. I powiedziałem, biada mi, już zginąłem. Jestem bowiem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam wśród ludu o nieczystych wargach, a moje oczy widziały króla, jachwę zastępów. Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, mając w ręku rozżarzony węgiel, który wziął kleszczami z ołtarza. I dotknął moich ust i powiedział Oto ten węgiel dotknął Twoich warg. Twoja nieprawość jest usunięta A Twój grzech zgładzony Potem usłyszałem głos Pana Mówiącego Kogo pośleł i kto tam pójdzie Wtedy odpowiedziałem Oto jestem, poślij mnie uh, Jak widzimy te słowa zostały zapisane w kontekście śmierci króla Uzjasza. W 26 rozdziale drugiej księgi kronik możemy przeczytać całą historię króla Uzjasza. I widzimy, że król Uzjasz zlekceważył świętość Boga. But here Isaiah the prophet shows the proper response to the holy, holy, holy. Ale Izajas właściwie reaguje na tego, który jest pod trzy święty. The presence of the holy, holy, holy God. Obecność świętego, świętego, świętego Boga. But are different responses. For example, the response of the inanimate objects. Widzimy, że różne osoby Różnie reagują A nawet możemy tutaj mówić O jakichś rzeczach martwych Czytamy tutaj o podwojach Domu które się, które się trząsły Gdy mowa jest o Świętości Boga Widzimy tutaj te duchowe stworzenia, Serafiny, które swoimi skrzydłami zasłaniają swe twarze i nogi. To the of God. I widzimy tutaj człowieka, który w zetknięciu ze świętością Boga przyjmuje właściwą postawę. Mówi biada mi, for I'm ruined, zginąłem. Jest, nie nadaje się do niczego. of the lips, gdyż jestem człowiekiem nieczystych wark. I mieszkam wśród ludu nieczystych wark. my have seen a jednak moje oczy widziały króla jachwę Zastępów. But this is this very holy holy holy God. I ten właśnie święty święty święty Bóg. But in this particular case he is not only the God of holiness. I w tym ty przypadku to nie jest Bóg który jest jedynie określany jako święty. He is also a God of encouragement. Jest też Bogiem zachęty. Because he did not reveal himself to Isaiah as a holy God. Nie objawił się Izajaszowi tylko jako Bóg Święty. He encouraged him by cleansing him his lips. Ale widzimy, że zachęcił go, oczyszczając go, dotykając jego ust. My, my dad, it was very painful. Wyobraźmy sobie, jak musiało być to bolesne. But painful is better than being undone. Ale bycie cierpiącym jest lepsze niż bycie zabitym. Bóg nie tylko oczyszcza Izajasza i nie tylko zachęca go, ale więcej posyła go, aby służył temu właśnie świętemu, świętemu, świętemu Bogu. What is the lesson for us? Jaka z tego płynie lekcja dla nas? Every time we realize we are in the presence of God, we need to consider ourselves and admit that we are undone. woe is us. Uh, we are unclean. Za każdym razem, gdy zbliżamy się do Świętego Boga. Musimy mieć tę świadomość naszej niezdolności, naszej y, słabości, naszej grzeszności, naszej tego, że nie nadajemy się do społeczności ze Świętym Bogiem. Okay. Let's consider in Kolejna historia drugiego człowieka, który ma styczność ze Świętym Bogiem. We're talking about Peter and the story we can read in chapter 5 of uh, the Gospel of Luke. Ewangelia Łukasza, czwarty rozdział, uh, piąty. piąty rozdział, przepraszam. I mówimy tutaj o Piotrze. Uh, verses 1-11. Wiersz od pierwszego do 11. Pewnego razu, gdy ludzie cisnęli się do niego, aby słuchać Słowa Bożego, on stał nad jeziorem Gnezaret i zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu jeziora. A rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci. Wsiadł do jednej z tych łodzi, która należała do Szymona i poprosił go, aby trochę odpłynął od brzegu. A usiadłszy, nauczał ludzi z łodzi. Kiedy przestał mówić, zwrócił się do Szymona. Wypłyń na głębie i zarzućcie wasze sieci na połów. A Szymon mu odpowiedział, mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy, ale na Twoje słowo zarzucę sieć. A gdy to zrobili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, także sieć im się rwała. Skinęli więc na towarzyszy, którzy byli w drugiej łodzi, aby przybyli i pomogli im. A oni przypłynęli napełnili obie łodzie, także się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa i powiedział, Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. I jego bowiem i wszystkich, którzy z Nim byli, ogarnęło zdumienie z powodu połowu ryb, jakiego dokonali. Podobnie też Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. I powiedział Jezus do Szymona, nie bój się, odtąd będziesz łowił ludzi. A oni, wyciągnąwszy łódź na brzeg, zostawili wszystko, po szli za nim. Uh, we, in, in verse 9, uh, we, uh, we are reading about zdumienie. Tak, czytamy o zdumienie. Why did these uh, fishermen find, find themselves in amazement, in zdumienie? Jak z jakiego powodu ci rybacy byli zdumieni? Uh, this verse 9 says, ten wiersz wyjaśnia nam, że chodzi o ten wielki połów ryb jakiego dokonali. ale w rzeczywistości było coś więcej tutaj, niż tylko połów ryb. we W wierszu ósmym widzimy Piotra, który jest zdumiony. He doesn't say that he recognized that Jesus was God. On tutaj nie mówi otwarcie, że widzi w Jezusie Boga. He doesn't say that he recognized Jesus as holy, nie mówi, że widzi świętość Jezusa i rozpoznaje świętość Jezusa, but by his own response, ale by his own response, he actually confirms that Jesus is God and Jesus is. Ale Jego reakcja dowodzi tego, iż widzi w Jezusie Boga i to świętego Boga. Padł do stóp Jezusa, do kolan Jezusa i mówi do Niego, odejdź ode mnie. Uh, not because he didn't want to associate nie, żeby nie mieć z nim społeczności, żeby nie chciał go znać. Ale dlatego, że bał się być tak blisko świętego. How do I know that? Skąd to wiem? Wyraźnie w następnej części tego wiersza mówi Panie Jestem grzesznym człowiekiem. In this whole story Peter was not committing a any kind of specific visible sin. To nie to, że teraz tutaj w tej historii Piotr y, zrobił coś grzesznego i mówi o tej konkretnej grzeszności. But just because Jesus revealed himself as someone who can make make fish or make a big catch of fish ale dlatego, że Jezus objawił się jako ktoś, kto może stwarzać ryby, albo dokonać czegoś tak, tak niesamowitego, jak połow ryb w takim miejscu. On, Piotr, zdał sobie sprawę, że jest w obecności świętego i zobaczył w Jego świetle własną grzeszność. And this is i dlatego zwraca się do Niego jako do Pana. Mówi Panie. On jest Panem. A więc tutaj mamy dwa prawidłowe, dwie prawidłowe reakcje na spotkanie ze Świętym Bogiem. Przyznanie się do tego, że jesteśmy niegodnymi grzesznikami. We are undone. Nie nadajemy się. Jesteśmy godni śmierci. We must realize that we are unclean. Zda musimy zdać sobie sprawę z naszej nieczystości. And we speak with unclean lips. I że jesteśmy ludźmi, którzy mówią nieczystymi ustami. And now let's consider two stories that are giving us the opposite example. A teraz spójrzmy na dwie historie, które dają nam zupełnie inny, <coughs> negatywny przykład. The stories of the improper response to the of God. Ludzi, którzy w niewłaściwy sposób reagowali na świętość Boga. Let's read Levit 10. Trzecia Księga Mojżeszowa, dziesiąty rozdział, uh, verses through th uh, through wiersze od pierwszego do trzeciego. A Nadab i Abihu, synowie Aarona, wzięli każdy swoją kadzielnicę, Włożyli do nich ogień, nałożyli na nie kadzidła i ofiarowali przed Jachwę obcy ogień, którego im nie nakazał. Wtedy wyszedł ogień sprzed Jahwe i pochłonął ich i umarli przed Jachwę. Wówczas Mojżesz powiedział do Aarona: o to, co Jahwe powiedział. W tych, którzy zbliżają się do mnie, będę uświęcony i będę uwielbiony przed całym ludem i a Aaron zamilkł uh, these two young men Nadab and Abaihu, tych dwóch młodych ludzi Nadab i Abihu meant well mieli dobre intencje they wanted to worship god chcieli oddać chwałę Bogu they wanted to serve god chcieli służyć Bogu Their problem was that they wanted to serve God and worship God in their own uh way. Problem polegał na tym, że chcieli uczcić Boga w swój własny <coughs> sposób. They thought that God did not really mean uh when he gave instructions on how to worship him. Oni Uważali, że te instrukcje, które Bóg dał do te, co do tego, jak, w jaki sposób ma się go czcić, nie są tak istotne. A więc zaniedbali te przykazania. And they took them lightly. Podeszli do nich tak lekko. God them dead. I Bóg ich zabił na miejscu. I zabijając ich God said that this is the way how I will display myself holy. Bóg powiedział w ten sposób objawiam moją świętość. Uh, that's why he says okażę moją świętość tym co zbliża się do mnie. Uh, so these two young men did not regard God as holy enough. Tych dwóch młodych kapłanów nie w niewystarczający sposób rozumieli świętość Boga And they were i zginęli. Zobaczcie, jakim to jest wielkim ostrzeżeniem dla nas wszystkich, a szczególnie dla tych z nas, którzy są zaangażowani w służbę Boga w takim publicznym wymiarze. If I'm talking to z of you who are in ministry, pastors, preachers, deacons. Jeśli mówię tutaj do jakichś pastorów czy kaznodziejów, czy ważycie się sprawować swoją służbę Bogu tak jak ci waj, nadab i Abihu, według własnej wizji, według własnego uznania? Czy też będziemy jak Izajasz? który sprawuje służbę zgodnie z Bożym wyznaczeniem. One more story. I jeszcze jedna historia. Uh, about a, another young man called Uzzah. Kolejny młody człowiek Uza. 2 uh, Samuel 6, druga księga Samuela rozdział 6 uh, verses 3 8. Od wiersza 3 do 8.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 i cały Izrael grali przed Jachwę na wszelkich instrumentach z drewna jodłowego, na harfach, cytrach, bębnach, piszczałkach i cymbałach. A gdy przybyli do klepiska Nahona, Uzza wyciągnął rękę do Arki Boga i pochwycił ją, gdyż woły ją szarpnęły. I zapłonął gniew Jahwe przeciwko Uzie. I Bóg zabił go za uchybienie. I umarł tam przy arce Boga i Dawid był wielce niezadowolony że Jahwe tak srogo poraził łzę i nazwał to miejsce Peres Uza i tak jest do dziś Ponownie w tej scenie nie widzimy tylko jednego atrybutu Boga At the least here we see, uh, God's po widzimy tutaj Bożą świętość and God's wrath i Boży gniew. And yet at the same time we also see God's mercy. A jednocześnie widzimy tutaj Boże miłosierdzie. You know why? Wiecie dlaczego? Because God could have struck David too. Gdyż Bóg mógł także uderzyć Dawida. And for nothing else than for being so upset that God struck Azaz nawet zawo że tak się zdenerwował na Boga że zabił uz so again we can see that all attributes of God work together and complement each other i ponownie widzimy jak te różne atrybuty Boga w tej doskonałej harmonii się objawiają but uh, we probably ask ourselves questions when we read stories like 10 or Samuel 6. I myślę, że rodzą się w nas pytania, gdy czytamy takie miejsca, jak 3 Księga Mojżeszowa 10, czy 2 Samuela 6. Czy Bóg nie był zbyt surowy? Uh, and the real question should be, uh, A prawdziwe, właściwe pytanie powinno brzmieć, dlaczego Bóg nie działa tak w każdym przypadku, zawsze? Uh, and the answer to this question, i wierzę, że odpowiedź na to pytanie Poznamy, uh, gdy patient, będziemy patient. przyglądali się kolejnemu atrybutowi Boga mianowicie jego wielkiej cierpliwości. Okay, but let's go back to Uza. Wróćmy do przykładu uzzy Uza was zbyt dobrze niejako był zaznajomiony z arką because it had been in his backyard for six months dziś przez 6 miesięcy arka znajdowała się na jego podwórzu pod, na podwórzu jego domu so he saw the ark like something like a part of his household i w jego mniemaniu arka była jakąś tylko cząstką jednej z rzeczy w jego domu and i assume i i, I cannot no stated with uh, uh, with was um certainty but i assumed that he was thinking like there is nothing set apart or holy about this ark of the covenant i oczywiście nie jestem w stanie tego z całą pewnością stwierdzić ale jego reakcja pokazuje że w jego mniemaniu arka nie różniła się bardzo od wielu innych przedmiotów które znajdowały się w jego domu And so, uh, i uh, i believe that Uza, and I'm quoting here. I znowu cytuję tutaj Arsis Prola, mówiąc o tym, że Uza, as dared to think that his unclean hands were somehow cleaner than the earth should the ark fall, że Uza mniemał, iż jego własne ręce są czystsze niż ziemia, na którą Arka miałaby spaść, gdy te woły się potknęły. Bóg nie zabił uzzy dlatego, że Uzza chciał pomóc, ale dlatego, że Uzza w niewłaściwy sposób traktował Arka i tak naprawdę Boga, którego Arka reprezentowała. He considered it as just a thing. Po prostu podchodził do Arki, jak do każdej innej rzeczy. Bóg natomiast dał bardzo szczegółowe przepisy dotyczące tego, w jaki sposób mają być składane ofiary i również w jaki sposób należy obchodzić się z Jego Arką and both Nadab and Abihu and Uzzah I zarówno abihu Nadab i uzza neglected these instructions te instrukcje they thought they knew better oni uważali że wiedzą lepiej but they didn't Ale but they didn't. nie tak nie było to bóg wiedział co jest właściwe and again i want to address the ministers of god i znowu chcę zwrócić się do Was wszystkich, którzy usługujecie innym. Jeśli Bóg daje nam konkretne nakazy, w jaki sposób mamy usługiwać innym w Jego imieniu, dlaczego wciąż wymyślamy jakieś nowe sposoby zgodne z naszym własnym wyobrażeniem tego, jak należy służyć Bogu? Jeśli Bóg mówi do nas, że mamy głosić Słowo w czas stosowny i niestosowny, dlaczego tak wielu kaznodziejów stara się to Słowo dopasować do danych czasów, zamiast być wiernym w zwiastowaniu tego, co Słowo Boże mówi? Przykłady Abaichu, Nadaba, us uh, should be very sobering warnings to us. powinny być takimi otrzeźwiającymi nas uh, srogimi przykładami because we are serving a holy god gdyż służymy świętemu bogu and he is holy he is holy holy god nie tylko świętemu ale potrzykroć, święty święty święty and any time we see that god does not strike us for the wrong in how we treat him i jeżeli Doświadczamy takich sytuacji, że Bóg nas nie zabija na miejscu, kiedy lekceważymy Jego świętość. Musimy także pamiętać i być wdzięcznymi za to, że Bóg jest miłosierny i wielce cierpliwy. Uh, I think that we stop now. Musimy się zatrzymać. Ale uh, tomorrow night uh, will probably start with the, rest of the jutro wieczorem dokończymy tą część wykładu na temat świętości Boga. will talk a about and how it applies to us today. Przyjrzymy się tej rytualnej świętości i temu w jaki sposób to się odnosi do nas dzisiaj. also talk about as the moral i będziemy również mówili o tym aspekcie świętości w odniesieniu do moralnej czystości. And then we'll uh, talk about the communicability of holiness i będziemy również mówić o tym aspekcie przekazywalnej świętości how we can be holy w jaki sposób my możemy być święci and even if we can be holy i czy w ogóle możemy być święci uh, I just want to mention again that one of the uh, Ponownie chcę podkreślić, że jedną z cech charakterystycznych naszej służby międzynarodowa zachęta jest um, wierzymy w wystarczalność Bożego Słowa i tego, że Słowo Boże jest nadrzędnym autorytetem w naszym posługiwaniu. I remember once I was the Pamiętam raz usługiwałem młodzieży was in how received, I to była jedna wielka porażka w tym jak oni podeszli do tego co ja im mówiłem. Me, Jedno, jeden z zarzutów, który mi postawili jako kaznodziei uh was that he uses the bible too much doktor to, że zbyt y, posługuje się zbyt często Biblią. so i took it as a great compliment a ja to przyjąn jako wielki komplement so i guess that if i'm using the bible too much it's only because that i believe that uh it should be more of the bible and less of me i jeżeli posługuję się tak wiele Biblią, to dlatego, że uważam, że w moim w mojej posłudze winno być jak najwięcej Biblii, a jak najmniej mnie samego. So we will not be considering the attributes of God from the uh, humanistic or philosophical uh, basis. We will uh, be considering the attributes of God solely on the basis of the Word of God. Dlatego też nie będziemy nauczali atrybutów Boga w takim... Filozoficznym czy jakimś teologicznym, tylko naszym ludzkim rozważaniu, ale raczej będziemy mówili o atrybutach Boga w odniesieniu do tego, co Pismo Święte ma na ten temat do powiedzenia. And uh, I just forgot one thing when uh, I started. Because I, I didn't really introduce myself. I jeszcze jedną rzecz, którą zapomniałem, którą właściwie powinam na początku zrobić. to nie w ogóle się nie przedstawiłem. Okay. Brother Hal already introduced me very briefly. Brat Hal tutaj króciutko mnie przedstawił. I will not take too much more. Time. Nie chcę na to zbyt wiele czasu poświęcać. My name is Gleb. Mam na imię Gleb. Uh, I live in Portugal. Mieszkam w Portugalii. My mom lives in Belarus. Moja mama mieszka na Białorusi. And so times I'm in between. No. But my family is in Portugal. I have a wife and uh, eight children. Mam, żonę i w Portugal. <laughs> and uh, so you might be praying for my wife and for the kids who stay there, because it's always a joy for me to travel. But at the same time, uh, I miss my family, and uh, I know how much heroism. My wife, place, when she stays alone. I bardzo Was proszę o modlitwę, o moją rodzinę, szczególnie moją żonę, która jest wielką bohaterką, pozwalając mi tak dużo podróżować. Ja bardzo lubię podróżować, ale zawsze myślę o niej i o tym, jak ona musi wiele pracy poświęcić, będąc z dziećmi w domu. Mieszkamy na samym południu Portugalii, w Algarve w miejscu Algor. Uh, region, Algor, w regionie, w regionie Algor, uh, and uh, if you want to swim in a warmer ocean than Baltic Sea, jeżeli chcecie popływać w cieplejszym morzu niż uh, bałtyckie, I'd like to invite all of you to zapraszam you was come, wszystkich uh, come visit, przyjście do mnie mm -hmm. do wiedziny. It will be our joy to uh, have you visit our uh, southern Portugal coast. Będzie nam bardzo miło Was gościć na południowym wybrzeżu Portugalii. So closing, let's uh, stand and have a word Father God, I really thank you so much for uh, your unity. Kochany nasz Boże, wielbimy Ciebie za Twoją jedność. Uh, that all of your attributes are displayed uh, as one, as the, the many who act one. Że widzimy tą różnorodność Twoich atrybutów, które stanowią doskonałą jedność. And in particular, as we now consider Your Holiness, i szczególnie, gdy teraz zatrzymujemy się na tym atrybucie świętości, please allow us to treat You as the Holy, Holy, Holy Pomóż nam czcić Ciebie i podchodzić do Ciebie jako Świętego, Świętego, Świętego Boga, który above all, który jest ponad wszystkim who is not like anything else który nie jest podobny do wszystkiego co jest stworzone and yet at the same time the god who is merciful loving, gracious and just a jednocześnie poznawać ciebie jako boga który jest pełen miłości sprawiedliwy miłosierny łaskawy be glorified bądź uwielbiony as we walk every day w naszym codziennym życiu uh, let us remember that you are holy. Pomóż nam pamiętać o Twojej świętości. And never take you for granted. I nigdy nie traktować Ciebie z łatwością. In Jesus name we pray. Prosimy w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Amen. Amen.